Witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu, drugim, tak, w tym roku. A na naszych spotkaniach przybliżamy sobie zagadnienia z eschatologii i z apokaliptyki biblijnej. Dzisiaj zaproponuję Państwu wędrówkę, tak, trochę niczym wergiliusz boskiej komedii, Żeolu. Zaproszę Państwa do Szeolu, ale zanim przejdziemy do Szeolu, to zatrzymajmy się nad pewnymi tekstami, pierwszymi tekstami, pierwszymi w znaczeniu kanonicznym, czyli gdzie po raz pierwszy w kanonie biblijnym występuje wzmianka o przejściu na drugą stronę życia. Pierwszą osobą, która umiera, a właściwie ginie, jest to Abel na skutek bratobójstwa. Jednak tutaj nie mamy jakiejś dokładnej wzmianki. No po prostu ginie, jedynie jest Bóg mówi, że krew twojego brata głośno woła, ale to ma raczej wydźwięk moralny, można powiedzieć, niż eschatologiczny. Natomiast w piątym rozdziale, gdzie jest podana genealogia potomków Adama w linii Seta, czytamy tak konsekwentnie o, o, o życiu poszczególnych patriarchów. Według tego schematu jest wymienione imię, następnie w jakim wieku urodził się pierwszy syn danemu patriarchowi, Następnie ile jeszcze lat przeżył jest wzmianka, że miał synów i dzieci oraz podana ogólna liczba wieku. Te liczby dochodzą do są bardzo duże, na przykład 895 i też i więcej, ale w przypadku Henocha. To jest piąty rozdział, yy, werset 21, yy, od 21 do 24. Czytamy, że gdy Heno, Henoch miał 65 lat, urodził mu się syn Matuszelach. Henoch po urodzeniu Matuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha 365 i tutaj ten schemat jest zgodny z pozostałymi, ale nie ma dodane, że umarł, jak jest w pozostałych przypadkach, lecz, że żył Henow w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. I to jest jakaś, taka pierwsza wzmianka yy, o przejściu na drugą stronę życia, z tym, że dziś to tylko sygnalizuje, ponieważ w związku z tym, że Henoch został zabrany przez Boga jako jedna z dwóch postaci Starego Testamentu, to Henoch stał się, można powiedzieć, bohaterem, a nawet przypisano, przypisywano mu y, literaturę. Y, apokryficzną, a dokładnie literaturę apokaliptyczną, a o tym będziemy sobie mówili w dalszej części, znaczy w kolejnych spotkaniach. Warto tylko zwrócić tu uwagę, że liczba lat przeżytych przez Henocha jest niewspółmiernie mniejsza od pozostałych patriarchów, ale jest bardzo wymowna. 365, czyli tyle, ile jest dni w roku. Dobrze. Natomiast kolejne postaci, o których jest mowa, znaczy o których jest opis śmierci bądź zmianka, że umierają i jakaś drobna sugestia, wskazówka, co się z nimi dzieje, to rozdział 25, historia Abrahama, werset ósmy. Księga Rodzaju, 25, 8. A gdy Abraham dożył lat 175, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia i połączył się ze swoimi przodkami. Biblia Tysiąclecia tutaj podaje przypis dosłownie ze swoim ludem, bo tak ten tekst dokładnie brzmi. Połączył się czy został dołączony, też może być tutaj, można to przetłumaczyć w stronie biernej, do, nawet chyba tak by było poprawniej. Do, został dołączony dokładnie do swojego ludu. I to tak jak się nad tym zastanowimy, to jest dosyć tekst zagadkowy. O co znaczy po śmierci dołączyć się do swoim, czy zostać dołączonym do swojego ludu? Tak, no my mówimy tak, tak z naszej perspektywy chrześcijańskiej, ale pamiętajmy, poznajemy ten proces ewolucyjny myśli Starego Testamentu, należy to przede wszystkim uznać za swego rodzaju może nie tyle idiom, co po prostu wyrażenie, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przejść na drugą stronę życia, dołączyć do swojego ludu, no w to znaczy znaczeniu rzeczywiście może do przodków do domyślę tych, Którzy już odeszli. Nie wykluczone tak jest w niektórych komentarzach, że jest to tytuł, znaczy określenie, bo nie przy każdej postaci biblijnej pojawia się to wyrażenie, że jest to jakiś tytuł, znaczy może nie tyle tytuł, ale określenie honorowe, jakby dołączone do grona swoich czcigodnych antenatów. Przypomnijmy sobie wiersz Spigniewa Herberta. Idź do swoich przodków, prawda? Bądź wierny, idź. Dołącz do Gilgamesza, Hektora, R Rolandach, o, prawda? Gdzie jest wymienione, wymieniono są szczególne postaci. Być może, że właśnie to jest jakieś określenie, rzecz Odchodzi czcigodna postać, jak na przykład Abraham, i on dołącza do grona czcigodnych postaci. Jak widzimy tekst nie jest jednoznaczny. Nie jest to wyraz wiary, przynajmniej tak jak na, tym, na takim poziomie wyraz wiary w życie wieczne, to znaczy powiedzmy stwierdzenie wprost. Ale jednocześnie nie no jest to też negacja, że po śmierci nie ma nic innego, Ten tekst jest niejako zawieszony. To, to, sam, to samo wyrażenie następuje nieco dalej w 25, również w 25 rozdziale w 17 wersecie, tam mowa jest. 17. o Izmaelu, a Izmael mając 137 lat doszedł do kresu swego życia, umarł i połączył się ze swoimi przodkami. Podobnie w 35 rozdziale, 49, również w Księdze Liczb, w Księdze Powtórzonego Prawa, o może ten tekst sobie właśnie przeczytajmy, Księdze, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 50. 32, 50. Bóg mówi do Mojżesza. Umrzesz tam na górze, na którą wejdziesz i połączysz się ze swymi przodkami, tak jak zmarł Aaron, twój, brat twój, na górze Choreb i połączył się ze swoimi przodkami. To wyrażenie tutaj pojawia się dwukrotnie jako zapowiedź śmierci Mojżesza i odniesienie do śmierci, wcześniejszej śmierci jego brata. A zatem połączyć się z, z przodkami, to pierwszy wymiar eschatologiczny. No, myślimy tutaj, myślę, że należy to jednak interpretować w duchu wiary, że jest to, była to jednak dołączenie do krainy żyjących. Na tym etapie, prawda? Później Pan Jezus wyjaśni w rozmowie z saduceuszami, wyraźnie przywołując tekst także z Tory, z prawa mojżeszowego, że Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Ale pamiętajmy, że czytając te teksty, najpierw odczytujemy w tym duchu, jak one powstały. Dobrze. Czy są jakieś pytania? Tak, ale z że tekst, te teksty to jest spisane już dużo później, czy to też jest od późniejszego poglądu na życie, w życiu, a nie z czasów... Oczywiście, tak. To nie są teksty z czasów Abrahama. Są to późniejsze, oczywiście reprezentują to, co, znaczy przekonanie, wiarę autora, wiarę bądź poglądy autora, czyli powiedzmy te czasy gdzieś około VII-VI wieku, taki wtedy następuje proces powstawania pięcioksięgu, ale widzimy, że nawet na tym etapie jest no jeszcze ta wiara w życie bardzo delikatnie tak, tak zamglona. Czy mamy jakieś przesłanki, żeby sądzić, jak w czasach Abrahama to było postrzegane? Czas Abrahama to jest mniej więcej połowa XVIII wieku przed Chrystusem. Nie ma. Przyjmując, powiedzmy, historyczność tych wydarzeń, które zostały spisane po kilku wiekach, na pewno widać dbałość w przypadku Abrahamo, Abrahama i jego potomków, dbałość o ludzkie ciało, że należy je pochować z należytym szacunkiem. Abraham zakupił prawda, specjalną grotę, specjalną pieczarę, później także kolejne pokolenia, Kolejni patriarchowie pragną, żeby tam właśnie zostali złożeni. Natomiast samych wierzeń z tego okresu yy, Biblia nam nie podaje z tego względu, że nie, nie było jeszcze tekstów, prawda, które powstały. Należałoby tu się odnosić do y, innych mitologii. Abraham był kultury z w tak. więc chyba tutaj trzeba szukać Tak, kursów. dlatego właśnie mówię, że jest tam, z, tam, z, z, od, z tego okresu. Dobrze, to teraz y, o Szeolu, bo to pojęcie, termin nam na pewno znany. On y, pobrzmiewa raz po raz w Starym Testamencie. Y, Szeol. Może najpierw zapiszę. ze znakami takimi wydatkowymi, to którzy znają język hebrajski mogą rozpoznać długość samogłoski O, że to jest tak, z tak zwanym mater leccionis. Więc źródło słów to są trzy spółgłoski Shin, Alef oznaczony tym przydechem i lamet. Jaka może być etymologia? Tak naprawdę nie, nie, jest, nie jest rozszyfrowana. Podaje się kilka czasowników, kilka terminów, które, z którego to słowo mogłoby pochodzić. I tak pierwszym jest czasownik czy rdzeń szaa, co oznacza być zniszczonym, runąć w koniugacji sprawczej to jest jedna z takich odmian czasownika w języku hebrajskim oznacza rozwalać, zniszczyć także huczeć huczyć, bądź kurzyć się według tego, według tej propozycji Szeol no, wyobrażałby stan jakiejś ruiny zniszczenia Teraz domyślę, czy zniszczenia ludzkiego życia, które ginie, czy po prostu ta kraina by wyglądała w ten sposób. Dla przykładu przeczytajmy Księga Izajasza, rozdział 17. Werset dwunasty i następny. Izajasz 17, 12 następny. Ach, wrzawa mnogich ludów, jak łoskot morza, tak kuczą. Ach, rozkwar narodów, jak szum fal potężnych, tak szumią. Niech szumią, jak szumią wezbrane wody, ale Pan jest gromi i umkną daleko. Będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę. W świetle tego wersetu, odwołując się do tej etymologii, stan Szeolu byłby to stan jakiegoś takiego huku piętrzących się fal, czy przynajmniej odgłosu piętrzących się fal, a więc nie byłoby to miejsce absolutnie spokoju w innym, tylko to tak zapiszę, powiedzmy, o czym się mieli wyobrażenie, czyli podstawowe współgłoski dla słowa dla słowa w ten sposób ta pierwsza propozycja, którą mówiłem. czasownik Ża'al. Proszę zobaczyć, że tu na kura jest dokładnie taki sam. Z tym, że czasownik Ża'al oznacza pytać, prosić. No i właśnie jak można by było, jeżeli chodzi o samo spółgłoski, rzeczywiście są, są te same. Natomiast w takim razie, czym, co to by, co, jakby rozumieć wtedy Szeol, że miejsce, w którym człowiek prosi, wiadomo, o przywrócenie, o wolność, no pozostaje to w sferze do, domysłu. Inna forma od czasownika Szory, więc też tak nam oprzmiewa to ta nazwa, ta nazwa... Być nisko. A więc to by z kolei według tej propozycji Szeol jest czymś nisko w ziemi i rzeczywiście takie głęboko pod ziemią, pod powierzchnią ziemi i rzeczywiście takie teksty w Starym Testamencie znajdujemy. I jeszcze jedna propozycja od czasownika od czasownika, od czasownika co oznacza być cicho a zatem kszal według tej propozycji to miejsce gdzie człowiek milknie już nie ma nic y, do powiedzenia tak jak powiedziałem, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, skąd ten rzeczownik od jakiego rodzenia pochodzi, ale widzimy, że za każdym razem nieco inaczej mo, można go zinterpretować. Rzeczownik Szeol w Starym Testamencie występuje 66 razy najczęściej w księgach dydaktycznych, w księgach mądrościowych, w psalmach 16 razy, w księdze Hioba 8, w księdze Przysłów 9, nieco rzadziej w księgach e, prorockich, jak na przykład u Izajasza 10 razy, czy u Ezechiela 5. E, Księdze rodzaju przykładowo cztery razy. Więc dominuje dominu, te, do, występowanie dominuje w księgach mądrościowych i to już nam podpowiada jest pewną wskazówką. Stanowi pewną podpowiedź, że nauka o Szeolu nie będzie miała charakteru, no patrząc z naszej perspektywy, jakiegoś dogmatycznego, prawda? czyli z takiego sformalizowanego ale raczej właśnie niesie ze sobą, wzmianki o, o Szeolu niosą ze sobą przesłanie moralne. Ten termin, Szeol, przez Septuaginte, czyli przekład grecki Starego Testamentu, jest najczęściej tłumaczony przez Hades. A myślę, że to słowo już nam znane przede wszystkim z mitologii greckiej, Hades, czyli co? Podziemie. Właśnie świat zmarłych, ale proszę, przypomnijmy sobie z mitologii. To była kraina szczęścia, czy kraina kary? Ani tego, ani tego. Ani tego, ani tego. Albo można powiedzieć zarówno tego, jak i tego. Yy, tak. Przede wszystkim to była kraina zmarłych, po pierwsze w której człowiek mógł odbierać dobro, doświadczyć dobro na polach elizejskich, ale mógł być pokarany, jak na przykład Syzyf. A zatem Hades należy rozumieć jako po prostu swego rodzaju równoległe życie wobec życia ziemskiego. Teraz mówię o wierzeniach Greków, starożytnych Greków. Jako równoległe życie do świata ziemskiego, tylko już w podziemiu, prawda? Nie to życie się toczy, aczkolwiek już z wyraźną jakąś ingerencją bogów, że bogowie, prawda, kierują właśnie ku szczęściu, ku dobru albo, no, zsyłają jakąś trwałą karę. Hieronim natomiast, czyli przekład łaciński Pisma Świętego, Sheol, tłumaczy, myślę, że słowo, które też nam jest znane infernum, czyli dokładnie. Proszę? Infernum, tak. Tak, czyli po prostu piekło. I powiedziałem dziś, że, że zapraszam państwa na wędrówkę po Szeolu, ponieważ dzisiejsze nasze spotkanie może będzie odbywało się nieco inaczej niż zwykle. Może tak zamiesimy na moment taki wykład, ale tak pomyślałem sobie, skoro jest to 66 wystąpień, to po prostu sobie przeczytamy te teksty bo nie chciałbym generalizować, podawać... Znaczy mam tu na koniec przygotowa... Na koniec, prawda, podam państwu, mam tutaj punkty wypisane, które charakteryzują Szeol, ale myślę, że to będzie też taki dobry spacer po Biblii, po wersetach biblijnych, żeby dobrze się zapoznać z Szeolem. Państwo chyba dysponujecie, prawda, różnymi przekładami Biblii, ja mam przed sobą piąte wydanie Biblii Tysiąclecia tu by warto z... czwarte jest, jest, jest Biblia Paulistów bardzo dobrze, chodzi mi o to żeby zwrócić uwagę czy słowo szeol hebrajskie słowo jest oddane właśnie poprzez nazwę własną szeol, czy też są inne próby przetłumaczenia tego słowa a zatem od początku, czyli pierwsze wystąpienie będziemy szli w porządku kanonicznym, czyli następstwa ksiąg, Księga Rodzaju, 37 rozdział, werset 35. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc, już w smutku wstąpię za synem moim do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał. To mowa o Jakubie opłakującym Józefa. A zatem w smutku wstąpię za synem moim do Szeolu. Czyli co tutaj mamy? Pierwsze wyobrażenie. Kraina zmarłych. Księga rodzaju 37-35. Kraina zmarłych. Umarł wcześniej, przynajmniej tak myśli, na podstawie relacji swoich synów Jakub, że Józef umarł. Zatem Józef, że Józef umarł, Jakub zatem myśli podążyć za nim. Księga rodzaju 42 rozdział, 38 werset. Ale Jakub odpowiedział nie pójdzie syn mój z wami, brat jego bowiem już nie żyje, i on jeden tylko mi pozostał. Jeśli go spotka jakie nieszczęście, gdy pójdzie z wami, sprawicie, że moja siwisna stąpi do Szeolu i to w wielkim żalu. Tekst nieco bogatszy, pozostający w zgodzie z poprzednią wypowiedzią Jakuba. 42:38. 38 42 38. Pozostający w zgodzie. Ale tutaj jest nieco bogatsza wzmianka, ponieważ o czym mówi? O odczuciach. Że Szeol to jednak nie jakieś miejsce, przynajmniej tutaj w świetle tego tekstu, gdzie człowiek traci pamięć na przykład o swoich bliskich, czy przechodzi, wchodzi w jakiś stan niewiedzy, czy zapomnienia o tym, co było, ale wyraźnie stąpi do Szeolu i to w wielkim żalu. Następnie księga rodzaju, 44 rozdział, 29 i 31. 44 rozdział, wersety 29 i 31. Jeżeli i tego drugiego mi zabierzecie spotka go jakieś, yy, i spotka go jakieś nieszczęście, to sprawicie, że moja siwizna wstąpi do Szeonu wśród niedoli. I trzydziesty pierwszy werset. To gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, cudzy Twoi, będziemy przyczyną, że siwisna naszego Ojca wstąpi do Szeolu ze skryzot. To są wszystkie, cztery, wszystkie miejsca występowania rzeczownika Szeolu w Księdze Rodzaju. Kontekst jest cały czas ten sam. Jakub, który... Yy, prawda? myśli o swoim synu Józefie jako o zmarłym yy, i wykazuje troskę wobec yy, kolejnego syna, wobec Beniamina. Yy, państwo, czy, jak śledzicie tekst, wszędzie pozostaje ten termin Szeol, czy gdzieś? Kraina, Kraina umarłych. Tutaj w Biblii Tysiąclecia, tak? Nie, u Paulistów. Tak, Szeol. W tak, tak. No widzimy, więc w krajinach. Bardzo proszę zwracać uwagę i jeżeli będzie inny termin, to proszę powiedzieć. Dobrze. Następnie ten rzeczownik występuje w Księdze Liczb rozdział 16, wersety 30 i 31. Księga Liczb rozdział 16. Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkimi, co do nich należy, także żywcą wpadną do szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci pluśnili przeciw Panu. To kara wymierzona w obozie izraelskim tak są ukarani buntownicy. I 33 werset. Wpadli razem ze wszystkimi, ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu. A ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności. No i tu już jest bardzo obrazowe przedstawienie. Mianowicie, ziemia zamknęła się przed nim, nad nimi. A więc Szeol w tym przypadku, tego nie było w Księdze Rodzaju wprost, była mowa o zejściu, co prawda, ale tutaj już wyraźnie wskazane miejsce, jakiejś głębiny pod powierzchnią ziemi i prawda, zejście do tego Szeolu to nie jest jak w przypadku na przykład mitologicznego Hadesu, bo jak, co prowadziło do Hadesu w mitologii greckiej, jaskinie typu plutonion. Takich jaskin było kilka na terenach starożytnej Grecji i niejako dusza prawda, po śmierci, czy człowiek po śmierci przechodzi przez tę jaskinię, spotyka się z Karonem, który przewozi na drugą stronę. Tu natomiast jest pokazane, że jakby ten szol był pod całą powierzchnią ziemi, Mało tego, jeszcze wzmianka, że Szeol pochłonił człowieka. I co jeszcze? Cały ten dobytek. A więc jakiś taki ślad, świat równoległy, gdzie także jest możliwe istnienie świata materialnego. Jeden raz występuje ten rzeczownik w księdze powtórzonego prawa. Powtórzone prawo 32:22. Tak? tak a to Tak, już, ale to już jest inwencja, znaczy no po prostu zapis tłumacza. Tak, ale to dobrze, dobrze, proszę zwracać uwagę, bo tutaj prawda w pierwszym byłoby rozumienie zupełnie jako nazwa własna, wtedy jako rzeczywiście, jako z kolei szol, wtedy jako miejsc, miejsce. Księga Powtórzonego Prawa 32.22. Zapłonął żar mego gniewu, co sięga do głębin Szeolu. Pożera ziemię z plonami, podwaliny gór zapala. Zapłonął żar mego gniewu, co sięga głębin Szeolu. Do tej pory, proszę państwa, była mowa o Szeolu w tym wymiarze ludzkim, prawda? Człowiek tam schodzi, czy wpada w formie kary, a tutaj, prawda, jest to miejsce, gdzie także, w którym może się objawiać Boży gniew. A więc już mamy jakiś, aspekt jakiegoś pewnego stanu. Następnie pierwsza księga Samuela 2,6. Pierwsza księga do Samuela, czyli kontekst narodziny Samuela, a dokładnie hymn Anny. W tym hymnie czytamy. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i z niej wyprowadza, i zeń wyprowadza. Bóg dawca życia i śmierci, ale jednocześnie jest tym, który... No i właśnie, tu mamy bardzo ciekawy tekst w perspektywie eschatologicznej. Dlatego proszę Państwa, proszę się nie dziwić, bo rzeczywiście czytając te teksty, naprawdę odkryjemy. Myślę, że w ten sposób będzie lepiej niż tutaj jakieś omówienie, bo przy omówieniu pewne rzeczy mogłyby umknąć. to znaczy, że można wyjść. No właśnie. Już mamy i teraz w znaczeniu jakim. Czy Szeol jako kraina kary, czy, czy zobaczymy o miejscu, w którym się Boga nie wspomina w, kolejnym tek, w kolejnych tekstach, jak już mówię, nieco uprzedzająco, czyli powiedzmy z jakiegoś złego stanu, to kwestia pytania do rozważenia. W świetle także po, późniejszych innych tekstów, które będziemy czytali. Czy miejsce właśnie kary i teraz wyprowadza na miejsce lepsze, jednak pozostaje to cały czas w krainie umarłych, czy rzeczywiście przywraca do życia? No, jaka odpowiedź? Popatrzmy na werset wcześniejszy, na, ponieważ mamy tu tak zwany paralelizm. Śmierć i życie. Pan daje śmierć, to szósty werset śmierć i życie proszę zobaczyć kolejność raczej należałoby się spodziewać odwrotnego porządku Pan daje życie jako stwórca i przychodzi czas, że człowiek umiera a jednak tu jest ten porządek przestawiony, Pan daje śmierć i życie, wtrąca do szeolu, niej i zeń wyprowadza a więc jest tu już wyraźna nadzieja, jeżeli jeszcze nie na martwy w w naszym chrześcijańskim rozumieniu, to jednak, no, że śmierć nie ma ostatniego y, głosu w, życia, y, w życiu człowieka, a nawet jeżeli człowiek nie ożyje, to Bóg jest mocen, Bóg jest w stanie sprawić, że ten, który trafił do Szeolu, ten, który umarł, jednak ożyje. Tu należy pamiętać, do tej pory czytaliśmy teksty, no, poza powtórzonym prawem, ale z Księgi Rodzaju, z Księgi Liczb czytaliśmy księgi, teksty narracyjne, czyli w wymiarze historycznym, historycznym nie na zasadzie, że to zostało po, powiedziane, to zostało to się wydarzyło, ale chodzi mi o po prostu tekst narracyjny. W przypadku natomiast powtórzonego prawa i tutaj pierwszej księgi Samuela mamy poezję. Poezja, jak wiadomo, rządzi się też nieco innymi prawami. Tak? Pytanie. Czy jest pytanie? To jest schem na część Tak. Więc to już można założyć, wszechmoc w tym zakresie. Tak, wszechmoc w tym zakresie najbardziej i na zasadzie tych silnego kontrastu, prawda, że pysznego człowie... Bóg poniży, jest w stanie poniżyć bogatego człowieka, czego by nie zrobił pewnie człowiek inny, natomiast właśnie nędzarza Bóg jest w stanie wyprowadzić, prawda, Czyli wprowadzić w Tak. W każdym razie, czy tak jak tutaj, wszechmocy no, prawda, że Bóg y, może pokonać także śmierć. Y, Pierwszy, dwudziesty drugi rozdział w drugiej, z drugiej księgi y, Samuela. Omawialiśmy sobie historię deuteronomistyczną. Pamiętacie Państwo, czy to, już nie pamiętam, czy to mówiłem w kontekście omawiania ksiąg Samuela to już nie wiem, czy to ja, omawiałem, czy to ktoś inny z państwem, czy historii, w każdym bądź razie księga, księgi Samuela, jako dzieło rozpoczynają się pieśnią, jest to pieśń Anny i kończą się pieśnią, mianowicie pieśnią Dawida. I chociaż zupełnie jest inny charakter tych pieśni, w obu jest wychwalana moc pańska. 22, druga Księga Samuela, 22 rozdział, werset szósty. Oplotły mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. No i właśnie, to już nieco inne wyobrażenie Szeolu. Jeżeli do tej pory była mowa o zejściu, o krainie tej podziemnej, no to prawda, jak może kraina podziemna zawładnąć opluc człowieka? Oczywiście to też pieśń, czyli poezja. W każdym razie tu jest pokazana, co pewna, że stanowi pewną siłę która może przemóc człowieka. Oczywiście można ten tekst, nie chcę powiedzieć, że spłycić, ale zinterpretować, że to jest metaforyczne określenie śmierci. No bo rzeczywiście tak jest. Ale zwróćmy uwagę, jakie jest pojmowanie Szeolu, że Szeol ma tutaj moc nad człowiekiem, prawda? Zawładnąć nim. No tak jak nasze wyobrażenia śmierci w postaci kościotrupa, który przychodzi do człowieka i na przykład nie zawsze od razu ścina głowę, ale są wyobrażenia, że na przykład obejmuje człowieka, prawda? Tutaj sobie odnotowałem septuaginta, czyli przekład grecki. W tym przypadku używa słowa na szeol nie hades, tylko tchanatos, czyli śmierć. A zatem oplotły mnie śmierci zaskoczyły mnie sidła śmierci. No tak by to, tak by było w wersji greckiej. Pierwsza Księga Królewska, rozdział drugi, wersety szósty i 9. Pierwsza Księga Królewska, czyli w niedługim, bezpośrednim sąsiedztwie. Rozdział drugi, wersety 6 i dziewięć. Tutaj kontekst jest, to jest ostatnie, ostatnie dni króla Dawida. Dawid przed śmiercią. Uczynisz więc według twojej roztropności i nie dozwolisz, aby w sędziwym wieku, aby w sędziwym wieku spokojnie stąpił do Szeolu. I dziewiąty werset, ale ty nie darujesz mu, bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu. Ten wcześniejszy werset, aby w sędziwym wieku spokojnie stąpił do Szeolu. No i właśnie, jak w przypadku Jakuba, czy tutaj w, czy w tej pieśni Dawida, o, Szeol wydaje się czymś y, przynajmniej smutnym, y, to tutaj no właśnie, to miejsce z kolei związane ze spokojem, aby nie, ze, aby nie wszedł ze spokojem y, do Szeolu, prawda? Czyli y, tak samo i w tym następnym. Abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do Szeolu. Czyli człowiek niego zła doświadczyć według tego ma już wcześniej, bo w Szeolu już może tego, tego zła nie doświadczyć. To, jest, to są wszystkie wystąpienia rzeczownika Szeol w księgach historycznych. Razem jest ich jedenaście. Przejdźmy teraz do księgi Hioba. Tak jak mówiłem, w tych księgach częściej się pojawia rzeczownik Szeol. Księga Hioba, rozdział 7, werset 9. 7 9. Jak obłok znika i odchodzi, tak schodzący do Szeolu nie wraca do góry i porówna, Księga Hioba 7, 9 Jak obłok znika i odchodzi, tak schodzący do Szeolu nie wraca do góry. Porównajmy to z tekstem, który czytaliśmy wcześniej, z tym z pieśni z Anny. Bóg jest w stanie wyprowadzić człowieka z Szeolu jako dawca śmierci i życia, ale sam człowiek już z tej, tej krainy nie może opuścić. Tutaj ten jest tekst poetycki, prawda? Użyty jest obraz obłoku, który znika, którego już nie zobaczymy. Tak samo i człowiek, który zszedł, nie wraca. 11.8. Tak, tak, tak, będzie teraz cały czas księga Chioba. 11.8. Wyższe nad niebo, co zrobisz? Głębsze niż szeol, czy zbadasz? Więc szeol tutaj jest w opozycji do nieba. Niebo jest nad człowiekiem bardzo wysoko, natomiast szeol w głębinach ziemi i tak jak człowiek nie jest w stanie dotrzeć, powiedzmy, tym przejściem fizy fizycznie do nieba, sięgnąć nieba, tak też jakby za życia tego Szeolu nie pozna dopiero wtedy, gdy, gdy umrze. 14, 13. Cały czas Księga Hioba. O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi wyznaczył, kiedy mnie wspomnisz. O tutaj Sheolu. Żeby nie powiedzieć, że jakaś przechowalnia to schron prawda, przed Bożym gniewem. To jest rozpaczliwa skarga Hioba. Tak wiem, znamy narrację zapewne księgi Hioba, jego ból i niemożliwość pogodzenia się z niesprawiedliwością Pana Boga, przynajmniej tak w tych w tej dyskucie, w dyskucie z Panem Bogiem cały czas narasta i tutaj wobec cierpienia Hiob wyraża przekonanie, że gdyby był schowany w Szeolu jakoś by to wszystko mogło go ominąć dopiero gdyby go wspomniał Bóg to z powrotem mógłby wyjść na zewnątrz 17-13 i szesnaście. Rozdział siedemnasty, wersety trzynasty i szesnasty. Mam ufać, szeol domem, w ciemności rozściele swe łoże. I szesnasty, czy zejdzie do wrót szeolu, czy razem do ziemi pójdziemy? Królestwa jakiego? Królestwa. Królestwa Szeolu Tak, ale tutaj już jakieś próby wyobrażenia Szeolu W ciemności rozciele swe łoże A zatem to też po raz pierwszy się pojawia To kraina jakiejś całkowitej ciemności Kraina także zaznaczona, ograniczona wrotami 21, 21 rozdział, werset 13. Pędzą swe dni w dobrobycie, w spokoju wstępują do szeolu. To mowa o ludziach, którzy śleczynią. Proszę zobaczyć, jaka wizja. Na ziemi dobrze, pędzą swetni w dobrobycie, a ponadto w spokoju wstępują y, do szeolu, pomimo wyrządzonego zła. Następnie, 2419. Susza z piekota unoszą wodę ze śniegu, szeol grzesznika. Także bardzo poet, poetycki obraz, 24-19. Przepraszam, jak? 24-19 jest. Jest. Trzeba... Jest. W czwartym pytaniu nie ma. Kończy się na siedemnastym. Kończy się na dziewiętnastym? Na siedemnastym. Jest 25. pięć. Rokiem to już były poranek, które wydaje. Czwartek. Trzeci. Przybył do grozy nocy. Ale księdze Fiowa mówimy cały czas, tak? A zaraz tutaj mam przypis, że wersety od 18 do 25 inny, inni przenoszą y, po 27, y, 27 rozdział, 23. To proszę, tam, ci z Państwa, którzy nie mogą odnaleźć tego fragmentu, to najprzejść do 27 rozdziału, wersetu 23. No, I tam popatrzeć, czy nie będzie y, drobnymi takimi... Cyframi, że 24, 18, 19 i kolejno. Jest, tak? Proszę Państwa, właśnie trwają prace nad rewizją Biblii Tysiąclecia do szóstego wydania. Między innymi ma być no tutaj. Ujednolicone. ujednolicone, znaczy ma być to tutaj takie, to przenoszenie wersetów czasami dość dowolne w inne miejsce z tego względu, że tłumaczowi na przykład, taki, jest, taki argument w przypisie jest to podane, że przeniesienie wersetów oddaje lepszy sens prawda y, tekstą. Być może, że tak, ale właśnie czy to pytanie, czy to jest dopuszczalne, nie jest tak naprawdę dopuszczalne, no bo y, prawda to jest coś subiektywnie. subiektywnie, ktoś inny tłumaczył, ktoś inny by, by powiedzieć, a mnie wydaje się, że ta narracja bardziej pasuje. Nie właśnie te, powiedzmy, wersety mają wrócić na swoje miejsca. Takie jest też zamierze, zamierzenie, zamierzenie tego nowego wydania, czy rewizji tekstu w zasadzie nie nowego tłumaczenia, tylko rewizji tekstu. I ostatni tekst z księgi Hioba, rozdział 26, werset 6, 26, 6. Przeol dla niego jest nagi, Zagłada jest bez zasłony. Nagi, czyli po prostu bez tajemnic. Czyli Pan Bóg, bo to jest tekst o, o, o Panu Bogu, Bóg zna to, co dla człowieka pozostaje tą zagadką. Za życia, prawda, to wcześniejsze wersety, nie jest, nie jest w stanie poznać. Dobrze. Przechodzimy do księgi psalmów. Psalmy najwięcej mówią, mówią o y, Szeolu i jeżeli możemy mówić o swego rodzaju, y, no nie teologii Szeolu, ale o nauce Szeolu w Starym Testamencie, to rzeczywiście takim tekstem źródłowym jest księga psalmów. Y, psalmy, psalm 6, werset szósty, 6, 6. Bo nikt po śmierci nie wspomni o tobie, któż cię wychwala wsody. Tak mówi psalmista. O, przepraszam. Czyli Szeol w tym przypadku jest krainą zapomnienia. I tak jak mówiłem właśnie Księga Psanów ma najbardziej rozbudowaną naukę o Szeolu nikt po śmierci nie, wstąpi, nie wspomni o tobie, któż cię wychwala w Szeolu. Czyli według tego wyobrażenia człowiek jakieś miejsce zapomnienia. Proszę zobaczyć, odnieśmy to do Yy, nauki o piekle yy, z perspektywy chrześcijańskiej. To już jest, to już jest bardzo bliskie. 9, 18, Psalm 9, werset 18. Niechaj występni odejdą precz do Szeolu. Wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Tu mamy z kolei po raz pierwszy jednoznaczne wspomnienie znaczy ukazanie Szeolu jako miejsce dla złych. Dla tych, którzy... Proszę? 9, 16, psalm... Przepraszam, 18. Psalm 9, werset 18. Występni odejdą precz do Szeolu wszystkie narody, co zapomniały o, Panu, o Bogu. Czyli miejsce dla złych ludzi ale w znaczeniu, prawda, już jakiejś zapowiedzianej kary. Inaczej niż w księdze Hioba. 16, Psalm 16, werset 10. 16, 10. Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie, do, i nie dozwolisz, by wierny tobie zasnął grob. A więc tutaj z kolei już też jakaś nadzieja Życia wiecznego, czy lepszego życia niż z tymi złymi skazanymi na Szeol. A to mi, ale tym nadzieję może mieć ten, który jest wierny. 18,6 18 Psalm, yy, werset szósty. Oplotły mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. To, to już znane nam z wcześniejszego, z wcześniejszego tekstu, takie określenia będą się jeszcze pojawiały kilkakrotnie, ale tutaj opis prawda, śmierci człowieka to jako moc szeolu, który, człowiek, który ogarnia człowieka, nawet zaskakuje, zaskoczy, zaskoczyły mnie sidła śmierci. To był ten tekst wspólny, prawda, z 22 rozdziałem, wersetem 6 drugiej Księgi Samuela, bo te teksty są bardzo do siebie podobne, miejscami wręcz bliźniacze. Psalm 30, werset 4. Panie, dobyłeś mnie z szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Inaczej nieco? Nie, bo nie słyszę za bardzo. A tak, że zmartwychwstanie, no przynajmniej nadzieja na wyprowadzenie ze śmierci, prawda? Jeszcze nie ma wprost takich terminów jak zmartwychwstanie. Ale już wielka nadzieja. Sam się rozpoczyna wysławianiem Pana Boga, bo mnie, bo, mnie, bo mnie wybawił, i to wybawienie właśnie jest tutaj podane. A to jest jakaś metafora? Oczywiście, że to ma... Wybawienie z sytuacji beznadziejnej. Oczywiście, że, że, że metafory to tylko. Niechybne. Tak, ale ale że ta metafora sięga dotyka samego, oczywiście, ale dotyka samego szeolu. Tutaj właśnie chcę po prostu pokazać, jak, jak sam szeol jest rozumiany, prawda? Że Bóg może człowieka już to kolejny tekst wyprowadzić z szeolu. To był psalm 30, tak? Następny psalm, 31, werset 18. Panie, niech nie doznam zawodu, gdy Cię wzywam. Niech się zawiodą występni, niech zamilkną w szeolu. Prawda? Czyli też konfrontacja pomiędzy sprawiedliwym a występnymi. Tylko, że występni pozostają w szeolu, jako w krainie milczenia. Psalm 49, werset 15. Tutaj dwukrotnie to słowo pojawi się. 49, 15. Do Szeolu są gnani jak owce. Pasie ich śmierć. Zejdą prosto do grobu. Serca prawych zapanują nad nimi. Rano zniknie ich postać. Szeol ich mieszkaniem. A zatem Szeol jako miejsce dla bezbożnych. Zejdą prosto do grobu. Do Szeolu są gnani jak owce, prawda? Czyli tak w sposób ostatny. I, I następny werset też tak. W szesnastym. Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mnie zabierze. A więc patrzenie sprawiedliwego na, na Szeol daje człowiekowi, czy pamięć o Bogu daje człowiekowi nadzieję nawet w Szeolu. Psalm 55, werset 16. Niech śmierć ich na nich spadnie, niechaj żywcem stąpią do Szeolu, bo w ich mieszkaniach i w nich jest nikczemność. A więc po raz kolejny ale nie jest za, za każdym razem wyrażona, wyrażone przekonanie, że dla człowieka swego, bezbożnego jest miejsce w szałom. Psalm 86, werset 13, 13 86, 13. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. A więc podobna nadzieja, jak wcześniejszych. Psalm 88, werset 4, 88, 4. Bo dusza moja jest przesycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Szeolu. To już łaganie człowieka w jakimś ciężkim doświadczeniu, w trudnej sytuacji, yy, świadomość z bliskiej śmierci. Sam kolejny, 89, werset 49. Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zasnął śmierci? Kto by życie swe wyrwał spod władzy Szeolu? No tutaj wyrażenie przekonania, prawda, tej pewności, że każdy człowiek jest śmiertelny. Kolejny psalm 116, on jest wykorzystywany w naszej katolickiej liturgii pogrzebowej. Na przykład ten psalm jest śpiewany w drodze dro procesyjnej na cmentarz, gdy odprowadza się wiernego smarłego do miejsca spoczynku. Psalm 116, trzeci werset. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta szeolu, popadłem w, uciskę, w, u, w ucisk i udrękę. Czyli tekst już też nam no, znany. Kolejny, Psalm to 139. I tu będzie też wyrażenie, yy, też bardzo ciekawy tekst. Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w szeolu położę. 139 psalm, bardzo piękny, yy, mówiący o obecności Boga przy psalmiście, przy tym, który się modli. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. I między innymi ta obecność Boga prawda, jest w takich miejscach, jak niebo, gdy wstąpię do nieba, tam jesteś, jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Ale też zwracam uwagę na te czasowniki: wstąpić do nieba, natomiast w Szeolu człowiek się kładzie. Psalm 141, werset 7. Jak przy orce rozcina się ziemię, tak niech się rozrzuci ich kości nad paszczą szeolu. Czyli tutaj miejsce jakiegoś pogrzebania i to definitywnego pogrzebania. Dobrze, to wszystkie miejsca z, z księgi psalmów. Kolejna księga to y, księga przysłów. Księga Przysłów też jest y, tekstem, który pokazuje nam, ukazuje nam naukę o Szeolu. Rozdział pierwszy, y, werset dwunasty. Y, proszę, Księga Przysłów. Pierwszy, y, rozdział pierwszy, werset dwunasty. Wchłoniemy ich żywych, jak Szeol, zdrowych, jak schodzących do grobu. Znaczy, tutaj szeol jest przywołany metaforycznie w opisie dominacji złych nad dobrym. Tak, tak jak w poprzednim, jakby pożarcie przez szeolu. Czyli szeolu jest tak. jakąś potworem tożsamości. Wchłoniemy, tak. No, tak jest rzeczywiście taki dynamizm Sheolu, prawda, który, yy, który może człowieka pochłonąć, czy pożreć wręcz. Księga Przysłów, rozdział piąty, 5, werset 5. 5. 5 Jej nogi stępują ku śmierci, do szeolu stępują jej kroki. A o kim jest mowa? O cudzej żonie. O cudzej żonie. Tak, że człowiek, prawda, że cudza żona, gdy... Szuka innego mężczyzny, a mężczyzna odnajduje właśnie towarzystwo takiej kobiety, to trzeba pamiętać, jej nogi wstępują ku śmierci, do Szeolu, do Szeolu stępują jej kroki. Rozdział 7, 27, werset 7, 27. Kontekst podobny też mowa o kobiecie, która jest taką uwodzicielką. Jej dom to drogi do Szeolu, co w podwoje śmierci prowadzą. A więc jeżeli ktoś tam się zapuści, jeżeli ktoś wejdzie do takiego domu, to tak jak już by wchodził do Szeolu, czyli idzie na pewną śmierć. Następnie Księga Przysłów, rozdział 9, werset 18. Nie wie, to jest mowa o głupocie, nie wie, że są tam cienie zmarłych, jej zaproszeni w głębinach Szeolu. A więc miejsce dla ludzi głupich, czyli dla ludzi złych, bo mądrość i głupota w Starym Testamencie ma wymiar nie tyle intelektualny, co moralny. A więc głupota, głupota jest utożsamiona ze złem. Dalej rozdział 15, wersety 11 i 24. 15, 11 i 24. Szeol i zagłada są jawne dla Pana, o ileż bardziej serca ludzkich, synów ludzkich. No więc, skoro dla człowieka człowieka Szeol pozostaje tajemnicą to dla Pana nie stanowi on tajemnicy, jest jawny tym bardziej serce człowieka i 24 werset dla rozsądnego droga życia w górę by uniknąć Szeolu co w dole już wcześniej było też podobne wyobrażenie Rozróżnienie pomiędzy niebem, czyli górą, wysokością, a szolem, który jest w dole. Księga przysłów w dalszym ciągu, werset, rozdział 23, werset 14, 14 23, 14. Ty go rózgą uderzysz, a od szeolu zachowasz jego duszę. No więc tutaj... Wszystko. karcenia nie załóż. Tak. tak. E, Ruską uderzysz, czyli sfera wychowania, a, sze... a od szeolu zachowasz jego duszę. No właśnie poprzez to, że człowiek był chowany w karności doznał tutaj jakiejś pewnej kary, ale dzięki temu ustrzeże się od tej wielkiej kary, największej kary, czy też tej krainy zapomnienia. 27 rozdział, werset 20. Też bardzo ciekawy tekst. Także będzie jeszcze kolejny w 30 rozdziale. 27, 20. Szeol i zakłada niesyte, niesyte i oczy człowieka. A więc szeol w takim znaczeniu może przyjąć całą ludzkość. Jest wręcz nienasycony. Podobny też kontekst będzie w 30 rozdziale. 30 rozdział, werset 16. Tylko przeczytajmy o 15 wcześniejszy werset, to nam da wyobrażenie o całości. Pijawka ma dwie córki. Daj, daj. Bardzo ciekawe y, takie wyobrażenie, przedstawienie. I teraz trzy rzeczy są nigdy nie syte. Cztery nie mówią dość. Szeol, niepłodne łono. Ziemia wody, wody nie syta ogień, co, co nie mówi do, dosyć, dość. A więc Szor jest w kategorii rzeczy nienasyconych. Zwracam Państwu tu przy okazji uwagę na tę, tutaj tę figurę stylistyczną. Trzy rzeczy są nigdy niesyte, cztery nie mówią dość. Zestawienie liczebników, gdy następny jest o jeden większy, jest spotykane w poezji biblijnej czy też w poezji w ogóle bliskowschodniej. Przykładowo prorok Amos, akurat posługuje się podobnymi, tymi samymi liczebnikami, w wyrokach na obce narody powtarza słowa Pana Boga. Z powodu trzech zbrodni i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku. W tym przypadku, w przypadku wyroczni Amosa. Dodajmy te liczby, otrzymujemy liczbę 7, która oznacza pełnię. A więc tu jest takie poetyckie wyobrażenie, y, pełni, czyli nie odwrócę tego wyroku, z jakiego powodu, no, spełni tego zła, y, które, y, które zostało popełnione. Przygotowałem też takie zestawienie 1, 2. Y, 3, 3, 4, 7, 8, są to spotykane takie sekwencje numeryczne. To już koniec, jeżeli chodzi o księgę przysłów. Jeden tekst w księdze Kocheleta. Kochelet 9, 10. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twoich sił, bo nie ma żadnego działania, ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeonu, do którego zdążasz. Można by było w pierwszym odczuciu powiedzieć, że tu wychodzi cały pesymizm yy, Kocheleta, prawda, do, yy, nie ma niczego w szeolu, do którego dążysz, czyli według Koheleta życie człowieka jest czym? Takim tak. bytowaniem do śmierci, byśmy powiedzieli yy, tak po, y, y, powtarzając za filozofem yy, właśnie, marność ale do czego Kohelet zachęca, bo Kohelet właśnie wcale nie jest pesymistą wykorzystać jak najbardziej Każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmuj się według Twoich sił. Czyli po prostu dokładaj starania. Wykorzystuj dobrze ten czas. Dlaczego? Bo nie ma żadnego działania, rozumienia, poznania mądrości w szeolu. Czyli po prostu trzeba to życie we właściwy sposób wykorzystać. I w dwunastym rozdziale. Do tego rozdziału w kontekście eschatologii powrócimy w, kolej, na, w, kolej, w którym, z którymś z kolejnych spotkań. Księga pieśni nad pieśniami. Też tylko jeden raz pojawia się Szeol, ale myślę, że tutaj ten tekst jest Państwu znany i użyty jest w bardzo no, ciekawym obrazie. W, bardzo, w sposób taki bardzo wyrazisty. Mianowicie... Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak 8.6. Księga pieśni nad pieśniami, rozdział 8, werset 6. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol. Żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu. No i tutaj pewnie Państwo widzicie, że ten tekst jest bardzo różnie tłumaczony. To jest akurat tekst dosłowny, trudny w przekładzie, czy poezja tego tekstu rzeczywiście pozwala na różne możliwości. W każdym bądź razie, w każdym razie miłość zostaje, potęga miłości zostaje przyrównana do Śmierci do Sheol. I przechodzimy już do tekstów z ksiąg prorockich. Izajasz, rozdział 5, werset 14. Zaraz, on już musimy kończyć, tak? No dobrze, to. No ale myślę, że tutaj jest 5, 14. Szeol rozszerzył swą gardziel, rozwarł swą paszczę nadmiernie, wpadła doń, yy, wpada doń tłum miasta wspaniały i wyjący z uciechy. A więc to, co tutaj Pan Paweł wcześniej zauważył, ale tu, tu jest już, już z całą mocą, yy, Szeol jest przedstawiony jako swego rodzaju, o właśnie ten taki nienasycony, o czym była mowa w Księdze Przysłów, nienasycone miejsce. Otwiera swoją gardziel, paszczę, niczym potwór. 7.11 to już tak, żebyśmy przeczytali podsumowanie może na koniec tych tekstów. 7.11 to też znany tekst. Wystąpienie Izajasza przed Achazem proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. W domyśle, że Bóg jest w stanie, prawda, pokazać swoją potęgę, zarówno na niebie, jak i w Szeolu. 14:9 Księga Izajasza cały czas wstąpię na szczyty obłoków a przepraszam, to nie, 14, 9, nie, nie ten zacząłem czytać podziemny Szeol poruszył się przez Ciebie a zapowiedź Twego przybycia, przybycia dla Ciebie obudził cienie zmarłych, wszystkich wielmożów ziemi, kazał powstać stronów wszystkim królom narodów. 14 rozdział to śmierć, na, satyra na śmierć Tyrana. Przez ojców Kościoła ten tekst został zinterpretowany, że, że to jest mowa o Lucyferze który został strącony a więc podziemny Szeol poruszył się przez Ciebie więc postać taka, taka silna wobec którego przestraszył się yy, sam Szeol to samo w 11 i 15 też 14 rozdział 11 i 15 werset do Szeolu strącony Twój przepych i dźwięk Twoich harf, robactwo jest Twoim posłaniem Robac to też Twoim przykryciem, i piętnasty, jak to strącony jesteś do Szeolu na samo dno odchłani. Kolejne teksty, bardzo ważne tutaj, już dla naszej perspektywy chrześcijańskiej, mianowicie 28 rozdział, piętnasty i osiemnasty werset księga Izajasza, 20, 28 rozdział. Mówiąc, mówi, Mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź wrogów, nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronienie i skryliśmy się przed fałszem. I werset osiemnasty. Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane i nie ostoi się wasz układ z szeolem. Gdy się rozleje powódź wrogów, będziecie dla niej polem stratowanie. Mówiłem ważne o tyle, że cały ten kontekst w tej 28 rozdziale jest mowa o tym, że zmarli, zostają wyprowadzeni. Wręcz ukazane jest to jako swoiste wstanie. Nawet ci, którzy powiedzmy, za jakieś zawarli przymierze z yy, Szeolę i Jeszcze Księga Izajasza, 38 rozdział, pieśń króla Ezechiasza, który dowiaduje się, że ma umrzeć, 38, wersety 10 i 18. Mówiłem, w połowie moich dni muszę odejść. W bramach Szeolu zostanę pozbawiony reszty moich lat. I 18, zaiste nie Szeol Cię sławi. Nie śmierć wychwala Ciebie, nie ci oglądają się na Twoją wierność, którzy w dół zstępują. A więc Szeol to nie jest miejsce dla czcicieli Pana Boga. I ostatni tekst z Księgi Izajasza 57, 9. Udałeś się do Molocha z olejkiem, użyłaś sobie, udałaś się z, do Molocha z olejkiem, użyłaś obficie twych wonnych olejków, wysłałaś daleko swoich gońców, aż do Szeolu się zniżyłaś. Też użycie metaforyczne, i już powoli kończymy. Księga Ezechiela, rozdział 31, pierwszy, wersety piętnasty, szesnasty, siedemnasty, a więc trzy następujące po sobie wersety. Ezechiel, rozdział 31. pierwszy. Tak mówi Pan Bóg. W dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim odkłań, zatrzymałem jej strumienie i zastawiłem wielkie wody. Z jego powodu spowiłem Liban w strój żałobny i z jego powodu uschły wszystkie drzewa na polach. Gdy go strąciłem do Szeolu, pomiędzy tych, którzy zeszli do dołu, hukiem jego upadku zatworzyłem wszystkie narody. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu, piękne i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie, które wodami zostały zroszone. Proszę? Jeszcze tak? Siedem... I siedemnasty, tak. Siedemnasty równocześnie zeszły do Szeolu pomiędzy tych, którzy od miecza polegli, po, po te spośród narodów, które w jego cieniu spoczywały. Tutaj alegoryczna, można powiedzieć, walka cedru z drzewami libańskimi czy, z in, czy w ogóle w świecie rośnie. w 18. też. Też? Podziemna kraina. Podziemna kraina, tak? Tylko, że któremu z drzew Edenu dorównałeś chwałą i wielkością, a przecież zostaniesz strącony wspólnie z drzewami Edenu Nudoszeolu. Wśród nieobrzezanych będziesz leżał wspólnie z tymi, którzy poginęli od miecza. Tak będzie z Faraonem i wszystkimi jego poddanymi. A to ciekawe, że tutaj to albo mi umknęło, albo po prostu to, to sprawdzę ten tekst, czy rzeczywiście jest samo słowo Sheol tutaj w tekście hebrajskim, bo akurat nie mam tego wypisanego. 32, 32 rozdział, 21 werset. Wtedy powiedzą do Niego mocarni bohaterowie ze środka Szeolu. Razem ze swoimi pomocnikami wstępują do dołu i będą leżeć wśród nieobrzezanych razem z tymi, których miecz pobije. A więc miejsce także i dla przegranych. I w tym sam rozdział 27, 27 werset. A oni leżą nie przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych, którzy w pełnej zbroi bojowej stąpili do Szeolu, którym podłożono pod miecz, ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli postrachem dla bohaterów w krainie żyjących. A tutaj widzimy, jako Szeolu, bardziej swego rodzaju miejsce dla bohaterów, aczkolwiek o tych, którzy przegrywają. I już, proszę Państwa, kończymy Księga Ozeasza, rozdział 13. Echo tych słów pojawia się, ten tekst przywołuje Paweł Apostoł w swoich listach. My te echo tych słów mamy także w jednej z pieśni wielkanocnych. Czy mam ich wyrwać z szeolu albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza o śmierci Gdzie twa zagłada Szeolu Litość zniknie sprzed moich ocz Księga Ozeasza 13-14 Księga Amosa Rozdział 9 Werset 2 To także nam już znane Ta idea pojawiła się W wcześniejszych tekstach Gdyby się włamali do Szeolu, stamtąd ręka moja ich zabierze. Gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę. A więc tak jak w psalmie 139, czy w innych miejscach już przeczytanych, Bóg jest obecny wszędzie, także i w Szeolu. I, może, i tam człowieka dosięgnie. Księga Jonasza, hymn, pieśń Jonasza, z wnętrzności ryb, ale to już też tekst nam znany. Przynajmniej ta idea się pojawiła wcześniej. I mówił Jonasz, w utrapieniu moim wołałem do Pana, a on mi odpowiedział, z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty y, usłyszałeś mój głos. Czyli wołanie człowieka. W Drugi rozdział, werset trzeci. I już, proszę Państwa, ostatni tekst, Księga Habakuka, rozdział drugi, werset piąty. Zaiste wino jest zdrajcą, a człowiek pyszny nie zasna spokoju. Traci rozsądek i spokój. Ten, który rozdzia rozdziawia szeroko swą gardziel jak szeol, i jak śmierć jest nienasycony, choć zebrał ludy wszystkie wokół siebie, wszystkie narody do siebie przyłączył. Czyli przeol jako miejsce śmierć jako coś nienasyconego, no zajęło to już nawet 5 po dziewiątej, widzę, zajęło to całe nasze spotkania, myślałem, że to będzie tak sobie przeczytamy i dopiero teraz zaczniemy te teksty zbierać razem. Może ta wędrówka po Szeolu była nieco męcząca, no ale Szeol według biblijnego prawda, przekazu nie jest czymś przyjemnym, ale w ten sposób rzeczywiście przebrnęliśmy przez wszystkie teksty Starego Testamentu. Mamy teraz wyobrażenie o Szeolu. Podsumowanie na następnym spotkaniu. A następ, na następnym spotkaniu planuję, abyśmy omówili Dzień Pański, Dzień Adonai, Dzień Jachwę jako właśnie perspektywę, pierwsze próby takie eskatologiczne w Starym Testamencie. Dziękuję bardzo.